Klasyk i nowość, hit i gnioty. Wszystko co mroczne, strażne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanymblogspot.com Witam w nawiedzonym podcastie. Jest sobota, 4 czerwca 2016 roku. Słuchacie właśnie 84. nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Witam się z Wami i składam Wam spóźnione życzenia z okazji Dnia Dziecka. Wprawdzie znowu nie ogarnąłem terminarza i właśnie... Jakoś nie załapałem, że ten Dzień Dziecka jest trochę wcześniej przez to dodatkowe wystąpienie, które zaliczyłem swoją drogą właśnie w Dzień Dziecka, ale tak sobie pomyślałem, że w sumie to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo w końcu, cóż no, nie jesteśmy dziećmi tylko przez ten jeden dzień w roku, nawet nie przez cały rok, ale przez całe życie, nie? więc <śmiech> wszystkiego najlepszego, kochani, małym i dużym dzieciom, tym młodszym i tym starszym. No i właśnie nawiązując do tej ubiegłej środy, do tego naszego święta, chciałbym dzisiaj omówić film może nie tak stricte dla dzieci, ale familijny, tak? Właśnie animacje, film animowany dla dzieci, młodzieży i dorosłych także, a mianowicie Hotel Transylvania, film od Sony Pictures z 2012 roku. Maleńka maybe. skrzywdzić, to powiem, że bo jesteś skarbem mój. Hotel Transylwania, film, który no też długo jakoś nie mógł powstać. Znaczy, pierwsze plany pojawiły się jakoś chyba na początku tego stulecia, tego tysiąclecia nawet, aby właśnie taki film stworzyć, przy czym w 2006 roku dopiero znaleziono pierwszego reżysera, potem raz się zmieni, potem drugi raz się zmieni, nawet nie wiem, czy nie trzeci raz i dopiero w 2011 roku wyreżyserowania tego filmu miał się podjąć Jandy Tartakowski, no i właśnie Tartakowski w końcu został tym stołku reżysera. Przez rok Przerobił troszkę scenariusz, przepisał go. I tak właśnie w 2012, bodajże 28 września film no, trafił do kin. Tartakowski ma doświadczenie w materii właśnie filmów animowanych, czy też seriali animowanych, bo wcześniej współpracował, aż właśnie współpracował tworzył laboratorium Dextera, Samuraya Jacka i Star Wars wojny klonów, więc takie no, znane. Duże tytuły. Za scenariusz zaś odpowiada duet Peter Bainham i Robert Smigel. Bainham to jest facet od barata, między innymi, co mnie trochę zdziwiło, ale na szczęście nie ma tutaj takich żartów w hotelu Transylwanii, więc no po prostu facet ma duży rozrzut tematyczny, widać. A Smigel to scenarzysta filmu Nie zadzieraj z fryzjerem. I co ciekawe właśnie, nie zadzieraj z fryzjerem Sandler, cała rodzinka Sandlera jest też związana z hotelem Transylwanią, ale więcej na ten temat za chwilę. Najpierw może słówko o fabule. Odkąd moja bijameczka przyszła na świat, chciałem ją chronić. Stworzyłem hotel Transylwania, miejsce, gdzie potwory mogły się schować. Przed nimi! Ludzie nas nienawidzą, są przerażający i potwornie się drą! Już wkrótce... to, oni wszyscy są sterzy. M27. M27. Chcę się stąd wyrwać w świat. Hola, skarbie, jesteś za młody. Mam 118 lat. Nie rób smutnego nietoperka. To jest hotel transylwania Wszystkie potwory się tu zjechały. Jest umia? Wilkoła Gwaine. Ej, to za taficerkę. I wujek Francisz. Czerodź Są taczka! Przenosimy się do Transylwanii i obserwujemy właśnie, jak sobie radzi hrabia Dracula. Dracula mieszka ze swoją córką Mavis, właśnie w tym tytułowym hotelu, czy też tuż obok tego hotelu, on tam ma jakiś swój zamek, ale w każdym razie Dracula buduje hotel dla potworów, takie miejsce, w którym wszystkie rodzaju monstra będą mogły żyć z dala od ludzi. Co istotne, oznacza to, że będą mogły żyć w spokoju, z poczuciem bezpieczeństwa i tak dalej, gdyż w świecie przedstawionym potwory boją się ludzi. Ludzie w ich wyobrażeniu to są właśnie takie, takie świrusy, tacy wieśniacy z pochodniami, widłami i dalej. No i właśnie mają ten swój hotel, gdzie mogą czuć się bezpiecznie nasze potwory i właśnie obserwujemy jak Mavis, ta nasza córka Draculi, ma obchodzić swoje 118 urodziny. Jej ojciec hrabia organizuje właśnie wielkie przyjęcie, zjeżdżają się najróżniejszego rodzaju potwory z całego świata i nagle nieoczekiwanie w hotelu zjawia się człowiek. Człowiek, 21-letni Jonathan, który właśnie przypadkiem wbija do hotelu, w Przypadkiem też wpada w oko naszej Mavis. No i to oczywiście prowadzi do serii zabawnych wydarzeń. Wściekły Dracula próbuje pozbyć się ludzkiego natręta, ale no nie jest to takie proste jakby się mogło wydawać. No i potem obserwujemy właśnie losy Jonathana, Mavis, Drakuli i innych potworów. No i myślę, że wiecie no to jest film animowany, familijny. Możecie się domyślać czym to się skończy. Nieproszony gość To człowiek! Jak znalazłeś to miejsce? A, bo chodziłem po skałkach i usłyszałem, że macie tu super zamek. Ale mniejsza o zamek. Kapelerynka jest zarąbista! Wspomniałem o tym, że godzina Sandlera była zaangażowana w produkcję tego filmu. Chodzi o to, że Sandler dubbingował drakule, Tak, Adam Sandler dubbinguje Draculę w oryginale. Jego żonę, Marty, dubbinguje żona Sandlera, Jackie Sandler, a młodą Mavis z etapu takiego dziesięcego, niemowlęcego, dubbinguje Sedi Sandler, czyli córka właśnie. A w sumie to fajna ciekawostka, bo fajnie, że rodzinka dubbinguje też rodzinka. Dorosłą Mavis dubbinguje Selena Gomez. Początkowo chciano wykorzystać do tej roli Miley Cyrus, ale może i lepiej, że wybrano <grymne> Selene. A w polskiej wersji językowej yy, za Dracula odpowiada Tomasz Borkowski, a za Mavis Agnieszka Mrozińska no i sprawdzają się bardzo dobrze w tych rolach. Yy, w ogóle ten film ma oczywiście masę nawiązań do szeroko pojętej popkultury, do szeroko pojętego horroru. Co do właśnie tej naszej głównej pary młodzieżowej, to Mavis swoje imię wzięła z The Sorrows of Satan, faustowskiej powieści z 1985 roku, autorstwa Mary Corelli. No nie wczytywałem się szczerze mówiąc, bo już byłem wykończony i tak całym researchem, który zrobiłem. Ale właśnie tam w The Sorrows of Satan pojawia się po raz pierwszy imię Mavis i ta powieść właśnie stworzyła jej i spopularyzowała. A nasz Jonathan, no to wiecie, no Jonathan, jaki Jonathan kojarzy wam się z Drakulą? No oczywiście Harker, przy czym co ciekawe pierwotnie ten bohater miał się nazywać Simon Van Helsing. Van Helsing, wiadomo, Simon, no to oczywiście był hołd dla mnie, bo nie, nie, nie no to sorry Simon to jest oczywiście nawiązanie do Castlevania i do Simona Belmonta, do serii właśnie gier komputerowych i ten nasz Jonathan właśnie, wiecie, Mavis to jest taka typowa osiemnastka, osiemnastolatka, to jest to 18 godzin, no to wiadomo, właśnie jest metafora osiemnastych urodzin Dziewczyna, która dojrzewa, która chce poznać trochę świata, poznać jakichś ludzi, bo właśnie żyła cały czas w takiej izolacji, taka troszkę emo, troszkę gotka, no ale sympatyczna dziewczyna, która po prostu chce się wyrwać spod skrzydeł ojca, spod tej właśnie kopuły, pod którą ją trzyma, a Jonathan to jest taki właśnie luzak, podróżnik, taki właśnie... Koleś, który usłyszał, że jest jakiś tam nawiedzony las w okolicy, więc oczywiście tam poszedł, potem zobaczył jakieś właśnie potwory, no to oczywiście za nimi poszedł i tak wbił do hotelu i tak się właśnie śmiałem, jak to oglądałem, że no to taki Szymas właśnie, tak jakby mi ktoś powiedział, że słuchaj Szymas, czy tam nawet tak, proszę pana, tam proszę nie iść, bo tam jest nawiedzony las, tam są jakieś duchy, potwory, zombie, wampiry, no to co ja bym zrobił? Rzuciłbym wszystko i właśnie tam bym poszedł. Zobaczyłbym jakieś właśnie płonące zombie Jakieś cuda na latające nietoperze? No to co bym zrobił? Bym poszedł za nimi. No i właśnie tutaj mamy coś takiego też w świecie przedstawionym. Monster, monster, monster, monster, monster, w ogóle czy ten film straszy? Może to was interesuje, no bo tak rozmawiam tutaj na ogół o horrorze. No wiecie, no jednak nie straszy, bo to jest film familijny, ale jest to bardzo fajny film dla fanów horroru, przez masę nawiązań i chociażby przez fakt, że pojawiają się w nim te wszystkie najbardziej ikoniczne monstra, jakie znamy no przede wszystkim z kina tak, z ekranów kinowych Czyli mamy właśnie drakule, potwora Frankensteina, Wilkołaka, Gremlina, jakiegoś dzwonnika z Notre Dame, niewidzialnego człowieka, wielką stopę, zombie, wiedźmy, wielką ośmiornicę, hydrę, muchę nawet mamy, bloba mamy i pewnie jakieś tam jeszcze inne potworki. I co ciekawe, wiele z nich ma swoje narzeczone, więc mamy odpowiednik męski i żeński każdego praktycznie potwora. Nie wszystkie w pierwszej części, ale chyba w drugiej część będzie miała też swoich partnerów, właśnie swoje partnerki. Też bardzo fajne zagranie i co istotne to nie są dosłowne kopie jeden do jednego z tych wszystkich znanych nam filmów, na przykład ze studia Universal, bo po prostu Sony nie ma do tych wizerunków praw. To są takie luźne wariacje tych właśnie znanych nam wizerunków, ale bez problemu rozpoznaje się te poszczególne potwory, więc to nie stanowi żadnego problemu. No i tak mówię, w każdym razie skoro nie straszy, to przybawi bawi, śmieszy i to niesamowicie. Szczerze mówiąc Jerry powiedział mi, bo ja pytałem chłopaków, czy by w razie czego nie chcieli nagrywać dzisiaj, ale Robimy kilka innych rzeczy, aktualnie wszyscy jesteśmy zalatani i ciężko nam by się było zgadać, więc w końcu nagrywam solówkę i Jerry powiedział, że widział kiedyś ten film i szczerze mówiąc to jakoś go szczególnie nie kupił, tak mnie trochę nastawił, nie do końca pozytywnie, a film był dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Ja się naprawdę szczerze śmiałem i to no, praktycznie przez cały czas jest masa fajnego humoru. Masa genialnych chwytów. Już w ogóle sam początek, nie wiem, taka głupotka, jak fakt, że Dracula wrzuca zużyte trumny do pieluchy, no sprawiła, że już miałem uśmiech na twarzy. Nie, mamy takie motywy, jak gadające głowy zamiast takich zawieszek na drzwiach. Wiecie, taka skurczona, wysuszona, gadająca głowa z zaszytymi oczami brzmi makabrycznie. I ona na przykład mówi nie przeszkadzać, tak? Proszę przyjść później czy coś takiego, że po prostu komentuje jakoś przybycie gościa. I to jest tak zabawne, to jest tak absurdalne, że po prostu no krztusiłem się ze śmiechu, słuchając niektórych tych tekstów. I tutaj takich scenek jest masa. To jest film z jednej strony dla dzieci i młodzieży. Ta historia o dojrzewaniu, o pierwszej miłości, o woli poznania świata, o tym konflikcie pomiędzy dzieckiem a rodzicem, bo właśnie wiecie ojciec Mavis, Dracula nie chce jej wypuścić, boi się o nią, tak uważa, że ona zginie, jak tylko opuści terytorium zamku, hotelu strony, ona jednak potrzebuje wyrwać, ona potrzebuje znajomych w swoim wieku, tak musi rozwijać jakieś swoje pasje, hobby i tak dalej. To wszystko to jest obecne i to tak przedstawione naprawdę bardzo sympatycznie. No i po prostu ta fabułka też jako tak jest wciągająca, zabawna, jest sporo komizmu sytuacyjnego, który nie wymaga jakiejś wielkiej wiedzy, by zrozumieć dowcip, ale i dla starszych jest masa śmiesznych rzeczy. Dla starszych, zarówno tych obeznanych w horrorze, jak, jak i takich bardziej przypadkowych osób. Mamy na przykład Budowlańców zombi, którzy wiecie, niby są zombiakami martwymi, ale są właśnie takimi typowymi, stereotypowymi budowlańcami, i to bawi. Mamy, nie wiem, zespół taki meksykański, który nazywa się Day of the Dead Mariachi. to świetna rzecz, tak? Mamy żarty właśnie z potwora Frankensteina, który boi się ognia, nie? I na przykład jest tam taki dialog, że on nie poleci samolotem, no bo wiecie, silniki mogą w każdej chwili zająć się ogniem, no i tam inny bohater to komentuje, tak wiemy, ogień, Jezu, pali się ogień, Mamy bekę z niewidzialnego człowieka, pojawia się właśnie na sali, ma tylko okulary na twarzy, a ktoś podchodzi, miło cię widzieć i w śmiech. Jest masa takich różnych smaczków. Pojawiają się też, pomimo wszystko, oprócz tego całego humoru, sceny bardziej smutne. I Ja jestem bardzo podatny na tego typu sceny. Często płaczę na filmach, które tak właśnie wbijają szpile w te czułe punkty. Tutaj też uroniłem kilka łez. Ale to chyba dobrze, tak, jeżeli film właśnie tak wpływa na emocje. Przy czym, co istotne, tutaj można by wiele scen naprawdę tak przerobić, by wyciskały łzy już tak dobitnie, ale twórcy jednak nie poszli w tym kierunku. Jest kilka scen bardziej smutnych, poruszających, ale jednak na przykład z Drakulą mogło się stać coś bardzo, bardzo złego w pewnym momencie i myślałem, że to się stanie. Już tak sobie myślę, boże, jakie to będzie smutne, ale nie stało się jednak. No więc mamy trochę humoru, troszkę właśnie takiego grania na emocjach, sporo tych nawiązań i mamy też poruszane takie bardziej istotne kwestie. Gdzieś czasem na pierwszym planie, czasem gdzieś z boku. Wiecie, w ogóle samo to dojrzewanie i ten konflikt pokoleń i ta taka nadmierna dbałość o dziecko. To pytanie, kiedy dziecko przestaje być dzieckiem, kiedy rodzic nie jest aż tak odpowiedzialny za to swoje dziecko, jak do tej pory, no, i tutaj mamy właśnie tę scenę, jak na przykład Dracula podchodzi do swojej córki i mówi: No, kończysz dzisiaj 118 lat, moja mała Mavis, moja malutka, i tak dalej, i tak dalej. No i no, no, czujecie ten problem, nie? Innym razem na przykład Mavis stwierdza, że mówi: Tato, nie mogę przez całe życie mieszkać w jednym miejscu. Dracula się odwraca: Co? Dlaczego? I no, to jest genialnie przerysowane i to uwypukla ten problem, tak? Sam zresztą przeżywałem to na własnej skórze, bo jestem jedynakiem, nie? I moja mama uważała, że na przykład jako jedynak ja nie powinienem w ogóle niczego gotować, bo ona właśnie jest moją matką, ja jestem jej jedynym dzieckiem, ona musi mi robić obiadki przez całe życie najlepiej. No wiecie, jak miałem kilkanaście lat, to było mi to rybka. Ogólnie, no fajnie, wygodnie, spoko, ale jak już nie wiem, poszedłem na studia na przykład, wiecie, dorosły facet, a nie umieć też może nie tyle nie umieć co nie może sobie kotleta sam usmażyć, czegoś rosa ugotować, czy coś, no to już było problematyczne. Na przykład, gdy jechałem na Erasmusa, no był mój taki pierwszy rok poza domem, taki cały właśnie rok, nawet troszkę w sumie dłużej. Ja serio myślałem, że zwagiuję bo gdy na przykład dzwoniłem do domu, to za każdym razem słyszę, A czy tam jesz, tak? A, a, a czy masz w ogóle co jeść? A, ale, ale, ale to co jesz, tak? Ale nie wiem, a ty masz w ogóle tam jakiś pokój? Tak? Naprawdę czasami były takie absurdalne pytania. Kiedyś dzwoniłem ze Skype'a do domu i siedziałem przy oknie. Światło przez okno wpadało tak, że miałem oświetloną połowę twarzy. No, i wiecie, jak to wygląda. Połowa twarzy jasna, druga ciemniejsza. No, i moja mama uznała, że to bardzo niepokojące, i zaczęła po prostu marzyć, a coś się stało. Ja w ogóle nie wiem o co chodzi, nie? Tak, ale no, przecież widzę, że coś się stało. Ale o co chodzi? Mamo, o czym ty mówisz? No, no, masz połowę twarzy jasną, połowę ciemną. Ja tak patrzę w kamerkę, mówię sobie Boże, i z taką właśnie ogromną dawką ironii. Powiedziałem, że no wiesz mamo, no bo my sobie tutaj urządzamy podziemny krąg. Kiedyś oglądałeś taki film Fight Club z nami, nie? No to właśnie urządzamy sobie coś takiego w piwnicy akademika, no i wczoraj niestety, natrafił no, mi się silniejszy przeciwnik, no ale trudno, jutro się odegra. No i wiecie, ja rzucam taki tekst, a moja mama prawie zemdleła. Po prostu tam siedzi po drugiej stronie i jezu, słyszę po prostu jęki. Nie widziałem akurat rodziców, oni nie mieli kamelki no, no więc doskonale rozumiem, jak się czuje takie właśnie dziecko, które ma za mało jednak wolności i jest trzymane troszkę za bardzo pod kloszem, znaczy akurat w tych konkretnych przypadkach, bo z tu strony ja na przykład mogłem sobie wychodzić z domu, nawet wracać gdzieś w środku nocy, mając już nie wiem ile, 15. Lat, może trochę wcześniej, nie pamiętam dokładnie, więc z tym nie miałem problemu, ale ogólnie moim zdaniem bardzo dobrze, że filmy familijne zwłaszcza poruszają takie tematy, że po pierwsze to dziecko widzi yy, na przykład, że ta sytuacja jest w jakiś sposób zła i trzeba ją zmienić, a po drugie może właśnie rodzic, który pójdzie z dzieckiem do kina, yy, też zauważy, no, że właśnie widzisz nawet w takiej głupiej bajce ci mówią, że zachowuj się jednak może trochę inaczej, człowieku. Po drugie Tutaj mamy tę dychotomię w świecie przedstawionym. Nie? Potwory ludzie, właśnie te dwa skrajne bieguny. I to pozwala na refleksję na temat rasizmu i ksenofobii. I to też jest fajnie przedstawione, bo na przykład mamy taką rozmowę Jonathana z Draculą, gdzie Jonathan tłumaczy Draculi, że słuchaj, no nie, weź, jest, jesteś jakiś staromodny, teraz przez czas się zmieniły, ludzie są inni, ludzie się zmienili, tak już nie biegają z widłami i pochodniami. Stary, mamy XXI wiek. No i Dracula pyta, no dobrze, ale to myślisz, żeby nas zaakceptowali, gdybyśmy się ujawnili? No i Jonathan milczy. No i Dracula mówi, no właśnie, i się kończy wątek. I, być taka prosta scena, dziecko pewnie nie zwróci na to uwagi jakoś mocniej dorosły może też to jakoś pominąć a dla mnie to był już taki kopniak, bo to było cholernie smutne, nie? że właśnie czy myślisz, żeby nas zaakceptowali no i cisza, tak, pomimo tej wcześniejszej przemowy, że świat się zmienił, świat poszedł naprzód i tak dalej ale to też nie chodzi o to, że tylko ludzie są źli to jest też bardzo fajne, bo na przykład potwory, wszystkie potwory Szanują, cenią, chwalą człowieka, czyli tego naszego Jonathana, dopóki nie wiedzą, że jest człowiekiem. Jonathan jest super, w ogóle bawmy się z nim, tak, spędzajmy z nim czas, róbmy wszystko razem, dopóki nie wiemy, że jest człowiekiem. I nawet pada taki tekst w momencie, gdy właśnie Jonathan jakoś zostaje ujawniony, musi opuścić hotel i któryś z bohaterów, czy któraś z bohaterek, gdy Drakula tłumaczy, że wiecie, no on jest człowiekiem, ale on nie jest taki zły. Może ludzie nie są tacy źli, jak myślimy? A ktoś rzuca tekst, no ta, najpierw ludzie są źli, a teraz nie. Co jeszcze? Czarne to białe, śnieg jest gorący, gremliny nie śmierdzą? I to, kurczę, może tak to wygląda z głoszeniem tych wszystkich debilnych, za przeproszeniem, idei. I właśnie tak wyglądają te procesy powstawania ksenofobii i rozwijania się takich właśnie idiotycznych myśli. Podobne zresztą problemy pojawiają się recenzowałem jakiś czas temu Prawdy Miłoszewskiego na Karpę Noctem. No i tam też a mamy akcję akurat w religijnym sandomierzu w Polsce, gdzie niby wszyscy są gdzieś tolerancyjni, yy, uprzejmi i tak dalej, a tam z dnia na dzień nagle dochodzi do pewnych wydarzeń i okazuje się, że ludzie podchwytują plotkę, dawną legendę miejską o tym, że Żydzi przerabiają gdzieś po kątach niemowlęta na mace, rozwija się jakaś kolektywna paranoja i nie da się tego cofnąć spadła ta śnieżka, zaczęła zbierać kolejne porcje śniegu i nagle dochodzi do po prostu jakiejś katastrofy. I tu mamy coś podobnego przedstawionego. Zresztą my też to obserwujemy na co dzień w dzisiejszych czasach. Wiecie, wszystkie te informacje o emigrantach i te bzdurne po prostu newsy wyssane z palca. Ech, może nie będę ciągnął tego tematu, bo wkurzę się i zrobi się niemiło. Powiem tylko, że jeżeli drogi słuchaczu czy droga słuchaczko tak się przypadkiem złożyło, że w wolnych chwilach, czy to w internecie, czy to wśród znajomych, czy gdzieś indziej, głosisz hasła, na przykład o ciapatych kozojepcach, to gardzę tobą jeszcze bardziej niż ty obcokrajowcami, i po prostu, no, uświadom to sobie, że popełniasz duży błąd i że jesteś rasistą, czy rasistką, i po prostu, no. No, że to nie jest dobre, tak? Sorry za ten wtrend, ale no nie cierpię właśnie tego typu zachowań, a poza tym w związku z moją pracą na co dzień też czuję się niejako w obowiązku poruszać pewne kwestie przy okazji, ale wróćmy do hotelu Transylwanii. Więc mamy właśnie to dojrzewanie, te problemy właśnie nastolatków, mamy rasizm, mamy też takie różne, dla mnie ciekawe kwestie, dla badacza grozy jako konwencji kultury, na przykład takie pytanie, czy właśnie potwory powinny się bać ludzi, czy gdyby potwory istniały, to czy bałyby się ludzi, czy żyłyby, czy żyłyby z nimi w zgodzie? I w sumie to przecież miałyby chyba ku temu powody, nie, żeby się bać jednak ludzi. Fajna kwestia w ogóle do zastanowienia się, jakby to było, gdyby właśnie naprawdę wilkołaki, bampiry czy coś innego tutaj sobie istniało gdzieś pod miastem w lesie. Kolejna sprawa, czy potwory mogą mieć rodziny. To mi się wydało fascynujące, bo Niby ludzka wyobraźnia nie ma granic. Nie? Wraz z rozwojem kultury, cywilizacji y, tworzymy coraz to nowe wizje, coraz to ciekawsze właśnie światy sobie wyobrażamy, y, co pokazuje właśnie literatura, film, gry komputerowe i tak dalej. Ale z drugiej strony jednak nasza percepcja jest ograniczona, bo pomyślmy sobie o tym, jak sobie wyobrażamy na przykład kosmitów. Okej, okay, może w dzisiejszych czasach już właśnie przez te wszystkie media mamy najróżniejsze rasy gdzieś tam z tyłu głowy, ale ten pierwotny wizerunek kosmity obcego to jest jakiś zielony czy szary ludzik. Ludzik. Ludzik, tak nawet właśnie to określenie, to jest jakieś humanoidalne coś, coś podobne do człowieka, tylko bardziej nieokreślone. No właśnie zielony ludzik z wielkimi czarnymi oczami na przykład. nie I zresztą inne potwory też są jakieś wariacje na temat modyfikacji ludzkiego ciała. tak Mamy wampira, człowieka po prostu z długimi zębami, wilkołaka, człowieka porośniętego sierścią, ewentualnie zmirsowanego z wilkiem. No, ale to nadal jest jakiś tam humanoid i tak dalej, i tak dalej. To z jednej strony, nie, że wyobrażamy sobie wszystkie, może nie wszystkie, ale wiele monstrów jako jakoś tam podobne do człowieka, ale z drugiej strony rzadko chyba kreuje się właśnie potwory na jakieś istoty, które posiadają też rodzinę, społeczeństwo, wspólnotę. Dzisiaj też może i częściej, ale ogólnie myślę tak w skali bardziej historycznej. I tu, co jest ciekawe, to to, że praktycznie każdy z tych potworów ma jakąś swoją wybrankę, partnerkę, swój odpowiednik drugiej płci. Większość tych potworów jest no, z reguły męskich. tak. Właśnie Mamy Drakulę, potwora Frankensteina, niewidzialnego człowieka i tak dalej. I tutaj oni mają te swoje partnerki. Zazwyczaj bardzo fajna sprawa i mają też dzieci. Swoją drogą motyw dzieci jest świetnie wykorzystany. W przypadku wilkołaka jest przezabawny. Bardzo mi się to podobało. Mamy też masę żartów właśnie ze stereotypów dotyczących potworów. To pojawia się przede wszystkim w dyskusjach między Jonathanem a Draculą. Na przykład Jonathan pyta tam o różne cechy specyficzne wampirów. No i na przykład w końcu tak, a czy to prawda z tym kołkiem w serce? A Dracula się odwraca, a znasz kogoś, kto to przeżył? No, no w sumie logiczne, nie? Mamy taki właśnie taki poziom meta, nie? Tej refleksji nad różnymi stereotypami horrorowymi. Mamy świetną scenę, gdy Dracula brzydzi się Jonathana, który grzebie sobie w oku, wyciągając soczewkę, bo Dracula, który nie wie, czym są szkła kontaktowe, po prostu widzi kogoś, kto sobie dłubie w oku, tak? No i to się wydaje dla niego przerażające. Hotel Transylwania. A teraz wyjeć i nigdy nie wracaj. Zaraz, już nigdy mam tu nie wracać? Co? No przecież przed chwilą wyczyściłem ci pamięć. Patrzyłem ci prosto w oczy, tak? Może to przez kontakty, wiesz? Co? E, czekaj, zaraz filmujmy, pokażę. No, to jest najohydniejsza rzecz, jaką widziałem. Jakie się ślizgają? Ludziom wstęp w dronie. Bardzo fajna rzecz. E, mamy przezabawne sceny, na przykład gry w bingo czy w kalambury, ale nie będę spoilował, bo to trzeba zobaczyć. To jest bardzo naprawdę udane. I co? Podsumowując, jestem bardzo zadowolony. Naprawdę bawiłem się bardzo dobrze i nawet myślałem, czy by od razu dwójknie machnąć w drugiej części filmu, ale no uznałem, że no nie wyrobi się zwyczajnie czasowo, i znowu będę to montował po nocy. No Miałem bardziej o siebie dbać i mniej zarywać nocki, więc uznałem, że jednak tym razem skupię się na pierwszej części filmu, ale tak powstała druga część w 2015 roku. Za rok w 2017 ma się pojawić serial opowiadający o młodzieńczych latach Mavis. Może być ciekawy, w sumie to chętnie nadrobię i sequel, i potem po ten serial też sięgnę, jak będę miał czas. I Jeszcze pojawiła się krótkometrażówka pokazywana w niektórych kinach i też dołączana do DVD i Blu-ray. Filmik Good Night Mr. Food. I jest to opowieść o wielkiej stopie, która przybywa właśnie do hotelu Transylwania. Krótki, zabawny, fajny filmik w takiej animacji właśnie ala Looney Tunes czy stary Walt Disney. Ja wam to podlinkuję też, jak znajdę w sieci. Znaczy, Na pewno jest w słabszej jakości, może znajdę w lepszej. Wrzucę pod podcast, właśnie yy, w post. No i jeszcze na koniec powiem, że a propos właśnie researchu i mojej skizy z tym związanej, miałem nie robić wielkiego researchu, ale oczywiście tak od klika do klika przeleciałem przez masę materiałów, przez 107 ciekawostek o hotelu Transylwania itd., tak dalej, tak dalej I teraz na przykład wiem, że film poleciał, mia czy miał premierę 28 września, czyli w Światowy Dzień Wścieklizny. Fajnie, spoko, nie? Przydatne do życia jak diabli. I Wkurzyłem się niesamowicie na film Web, bo teraz Film Web bardzo inteligentnie wrzucił reklamy po bokach tej głównej właśnie części strony, i gdy próbuję przewijać ją przy pomocy środkowego klawisza myszy, to co chwilę odpalam nową stronę z reklamą Volvo i po prostu za jakimś 30 razem myślałem, że krew mnie zaleje zamknąłem film web Kupiłem się na IMDB. No cóż, no nie podoba mi się to, co się tutaj dzieje, i bojkotuję filmy pod dzisiaj przez jakiś czas, no. I to ode mnie na dzisiaj wszystko. Jeszcze raz wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka i pielęgnujcie w sobie dzieci, i małe, i duże. I no, no trzeba o nie dbać, tak, bo bez tych dzieci byśmy wszyscy chyba powariowali. Taka jest prawda. Niestety. I o, moje na pewno będę dbał przez całe życie. Ale dzisiaj może już będę kończył, bo chyba mi trochę odbija. Dobra, kochani, to dzięki za wszystko. Tradycyjnie życzę wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny nawidom po pokaści! Wszystkie ty musisz znać, te aby ognia ja ziemi Pomień elektryczne, wody latające lodu, normalne robaki, duchy oraz wody są i Ja będę mistrza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 Prawdziwi mistrzowie, nie ci samozwańcy, których słyszeliście przed chwilą, już za tydzień w nawiedzonym podcaście. Hem, hem, hem, Tak, proszę usiąść wygodnie i zaczynamy. Wego, wego, wego. to jest normalne, że ja gadam sam do siebie w ramach zachęcenia siebie do gadania przynajmniej sam do siebie chociaż nie mam potencjalnego odbiorca ale wyobrażonego tylko e, dobra, <śmiech> może innym razem e. ale krótkie, niecałe pół godziny niecałe pół godziny niecałe pół godziny e. boże i tak będę jeszcze montował godziny, albo dwie albo i nie